W becikowego rząd planuje podobno oszczędności, które mają polegać na odebraniu bogaczom becikowego. Piękny ruch, władzuchna pokaże, że chce mieć jak najwięcej dzieci, ale tylko od manelstwa produkującego dzieci dla tysiąc złotych. Przy okazji, szwedzcy socjaliści też chcieli to zrobić, ale policzyli, że koszt sprawdzania, kto jest na tyle ubogi, by otrzymać becikowe byłby większy niż oszczędność na wypłatach. Jest jednak inny problem, jakieś kryterium trzeba przyjąć, powiedzmy, że jest nim zarobek 2000 zł, czyli ten, co zarabia 2000 zł becikowego nie dostanie, a ten, co zarabia 1999 zł dostanie, czyli ten zarabiający mniej będzie miał defacto więcej, i to jest zjawisko nieusuwalne, ulgi, dopłaty, subwencje ich. Inne socjalistyczne wynalazki rujnują naturalną strukturę zarobków, zamiast dobrej pracy, opłaca się kombinowanie przy taryfach, i jak tu się dziwić, że zamiast pracowników rosną nam szeregi kombinatorów, a takie bycikowe trzeba po prostu zlikwidować i tyle, istnieje bowiem obawa, że jest ono skuteczne to znaczy, że są ludzie produkujący dzieci dla pie, no powiedzmy, dla tysiąca złotych, zawsze 150 butelek denaturatu.